Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę zanim zdobędzie ją ktoś inny.